The Beach 7am nam pobrzmiewa tutaj w tle jeszcze 10 minut po 22, więc cóż, przyszła pora, żeby się z Wami pożegnać, ale zanim to, to oczywiście kolejny stały punkt programu, czyli pozdrowienia. Dzisiaj pozdrowienie mało. Ja już w sumie swoje pozdrowienia w pewnym sensie w programie przedstawiłam. Więc myślę, że drugi raz Olka pozdrawiać nie będę, bo jeszcze się przyzwyczai na tyle, że po prostu nie Co da nam spokoju. <laughs> tak, zgadza się, ale i tak serdecznie go pozdrawiamy oczywiście. Chociaż za to, jak mnie dzisiaj rozśmieszał tutaj, to nie powinnam tego robić. Ale mamy pozdrowienia, pozdrawiamy Kubę, bo wiemy, że nas y, słucha i jest nam z tego tytułu bardzo miło. Przypominamy Wam też, drodzy słuchacze, że jeżeli nas słuchacie, jeżeli jesteście z nami przed swoimi internetowymi radioodbiornikami, to śmiało piszcie do nas, zaczepiajcie nas na, na Facebooku czy na naszym fanpage'u yy, i mówcie nam, hej, hej, słuchamy, jesteśmy tutaj. Yy, I... Dla tych, którzy nie mogli przesłuchać tej audycji, trafi ona na naszego bloga, tak jak dzisiaj trafiła audycja z zeszłego tygodnia. Więc jeżeli nie mogliście nas posłuchać na żywo, no to odsyłamy Was właśnie tam. Tak, jeżeli chcecie jeszcze raz posłuchać tego, jak pięknie poprowadziłyśmy dzisiaj pierwszy blog tematyczny, to wyczekujcie w przyszłym tygodniu, archiwum z dzisiejszej audycji się pojawi. Na koniec zostawiamy Was z jednym z naszych ulubionych utworów. Kasia się już uśmiecha. Tak, ona po prostu... To jest przepiękna historia tego kawałka. Ja jeszcze przez chwilę tylko o tym powiem. Bo miałyśmy dzisiaj z nim ciekawe przejścia. Bo szukałyśmy go w naszej bazie i go nie było. Szukałyśmy go w różnych folderach i go nie było. A jak go znalazłyśmy? Przez szukaj... Nie, chodzi mi o to, że jak już go znalazłyśmy, to się okazało, że niestety nie chce on nam podziałać na playliście, ale tutaj z pomocą przyszła nasza szefowa anteny, Zuzapilimon. Pilimon. No i przyszła i powiedziała, możecie. Puścić. Tak, za to też w sumie dziękujemy Zuzi i pozdrawiamy Zuzię. Wiemy, że Zuzia niestety teraz nas słuchać nie będzie, bo jest aktualnie w drodze do domu. No, ale dziękujemy jej za to, że jednak uratowała ten ostatni kawałek. No, a skoro o ostatnim kawałku mowa The Neighborhood i Sweater Weather, z tym um, was zostawiamy i tym utworem kończymy dzisiejsze Alt Culture. Um, przypominamy wam, że Alt Culture w każdy poniedziałek od 21.15 na antenie Radia Sfera. Um, no i cóż. Żegnamy się. Tak jest. Przy mikrofonach były z Wami Paulina Jaskulska i Katarzyna Deś. Mówimy Wam jak zawsze tradycyjnie, do, do usłyszenia.